Stoimy na polu i aż strach tupnąć, bo wielki tuman kurzu by pewnie od tupnięcia tutaj nas pokrył. Ziemia sucha no, jak ziemi. pieprz. Dokładnie. Ja akurat działam na terenie Mazur i w powiedzmy północne, północna część województwa podlaskiego. I na tamtym terenie wystąpiło trochę opadów, także tam sytuacja wydaje mi się, że wygląda troszkę lepiej. Lepiej niż tu na żuławach. Lepiej niż tak, lepiej niż na żuławach. Wydaje mi się, że, że, że mazury, mazury wyglądają, można to ocenić też po, po rzepakach. Żepaki wyglądają naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Jeżeli nie stanie się jakaś katastrofa, myślę, że można spodziewać się na pewno wysokich plonów. A tutaj, gdzie jest jednak sucho, to jak duże zagrożenie dla kukurydzy z tego płynie? Teraz, teraz właśnie ciężko, ciężko powiedzieć, bo wszystko będzie, będzie uwarunkowane opadami w przyszłości. Tak? To, co zauważyłem na, na, na terenie, na którym działam, jest, jest problem z wschodami kukurydzy, szczególnie na glebach ciężkich. Te wschody są dosyć, dosyć późne i kukurydza naprawdę, naprawdę potrafi tam bardzo długo bardzo długo, długo wychodzić z ziemi. Tym bardziej, że sieby w niektórych rejonach też były opóźnione głównie przez właśnie pogodę, przez powiedzmy opad deszczu, też I również wleśna. zim, tak, tak. I... kukurydza wschodziła rzeczywiście gdzieś 3 tygodnie to praktycznie wszędzie, nie? Bardzo długo, tak, tak. Chociaż to dziwne. Ale... Ja akurat obserwowałem właśnie kukurydzę 2,5 tygodnia po powysianiu i praktycznie w, dopiero dopiero ta kukurydza się pojawiała, nie było jeszcze widać rządków za bardzo, także myślę, że, że, że tutaj jest, jest, jest z tym duży problem. No tutaj, jak żeśmy jechali, no to też rzeczywiście ta kukurydza była bardzo niemrawa, wyglądała tak, jakby to, Dokładnie. jakbyśmy oglądali ją dwa tygodnie temu. Jeśli chodzi o Mazury, to tu też trzeba było powiedzieć, że Mazury są bardzo różnorodne, jeśli chodzi o gleby. Praktycznie nie, ciężko znaleźć tam pole, które byłoby jednolite. Zawsze to jest mozaika. Na jednym polu znajdziemy praktycznie klasę drugą a i czwartą, klasę trzecią i piątą. Może oprócz okolic Kętrzyna, gdzie, gdzie te gleby są, są ciężkie, tam wiadomo, że rośliny są bardziej zabezpieczone. Przed, przed suszą występuje znowu inny problem z siewami. Także jeśli chodzi o wschody, szczególnie na przykład przy, przy rzepaku, wszystko to musi być zrobione, zrobione szybko. W, tak. Jeśli chodzi znowu o te gleby lekkie, to tam najczęściej jest to właśnie kukurydza. W duży udział kukurydzy dla kiszonkowej, dla bydła. Także, także powiedzmy powiaty pis, piski, szczycieński, to, to praktycznie jest głównie, głównie hodowla, hodowla bydła. Mhm. A wracając jeszcze do tej kukurydzy, <coughs> jeśli ona tak późno wschodzi, no to co? Cztery tygodnie? Myślę, że to już okres, seba, okres raczej zbyt długi. Myślę... Czyli to by znaczyło, że tej wody było za mało i w ogóle nie wzeszła, już w ogóle nie wzejdzie? Raczej... Trudno powiedzieć, że na ciężkiej ziemi nie może w końcu spadnie deszcz i tak, ona wyjdzie, tak. będzie nierówna, nie tak. nie. jeżeli to będzie uprawiana na kiszonkę, to nie będzie większego problemu, bo jedna będzie większa w innej fazie rozwojowej, druga mniejsza, ale to... Chyba nie no, na ziarno może być większy problem, tak? Bo ta, która późno wyjdzie, to będzie praktycznie trudno ją wymłócić później, tak? mm. Dużym problemem też właśnie na tych ciężkich glebach i e, przy niskich temperaturach, bo tu e, trzeba powiedzieć, że jednak e, maj e, nie, jest, e, nie jest zbyt, e, zbyt ciepły. W kwiecień, końcówka kwietnia tak samo, to, to ten okres był, e, temperatury były dosyć, dosyć niskie. Marczowe. Ale ziemia, e, słuchajcie, ale praktycznie ziemia cała nagrzana na Ziemia była w sumie około 8 stopni miała naprawdę w kwietniu, 23. To, tak, 20... to tak. ja... aż dziwnie to wyglądało. Dokładnie 20, 20, tak. 20 22 tak. powiedzmy kwietnia to był już okres gdzie ruszyły siewy i właśnie o dziwo ci, którzy zasieli te kukurydze w okolicach 20, 22 Praktycznie te kukurydze też powychodziły, a ostatnio odwiedziłem gospodarstwo, które siało, siew był majowy, nie pamiętam dokładnie daty, ale 2,5 tygodnia właśnie trzeba było czekać, aż pierwsze rośliny powychodzą. Także i tu jest raczej, raczej nawet gorsza sytuacja właśnie, jeżeli mamy mokro i zimno, wtedy, wtedy raczej już, już po tym dłuższym okresie możemy się liczyć z tym, że, że, że ta kukurydza może nam nie powschodzić całkowicie.